prawda. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy z tej strony Anna Przychodzień. Moimi gośćmi są dzisiaj Filip Czarnecki. Witam. I Dawid Tomczyk. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim zjawisku, jakim jest NLP. Myślę, że wiele osób już słyszało o tych technikach NLP, czy, czy o samym zjawisku. Natomiast dzisiaj będziemy starali się przybliżyć nieco naszym słuchaczom. Tak od podstaw, na czym to polega, z czym się wiąże, jak można wykorzystać i mm, kwestie etyki stosowania NLP. E, tutaj pytanie do Ciebie, Dawid, może powiesz coś, jaka rozpoczęła się w ogóle Twoja przygoda z NLP? Um, moja przygoda z NLP zaczęła się w um, dosyć dziwny sposób. Przeczytałem książkę um, pod tytułem Gra autora, autorstwa Neila Strausa. Jest to książka o tym, jak techniki NLP, między innymi techniki NLP oraz wiele innych technik typu NLS, hipnoza słowna i mnóstwo, mnóstwo innych są wykorzystywane w uwodzeniu. Zaraz po tym, dosłownie zaraz po tym, jak skończyłem czytać książkę, zamknąłem książkę, a ja wiem może 2-3 minuty po, po tym, jak zamknąłem książkę, mhm. zadzwonił do mnie kolega, który powiedział, wiesz co Dawid, słuchaj, jest taka społeczność u i chciałbym, żebyś padł do nas na zajęcia, a już zaczął mi tłumaczyć. Powiedziałem, że właśnie skończyłem czytać książkę, więc nie musi mi nic tłumaczyć. Spotkaliśmy się i spotkałem właśnie na tym na tym spotkaniu, poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy, którzy NLP się zajmowali, aczkolwiek nie tylko i zajmują do dziś, ale nie tylko w tym, w tej kwestii, nie tylko w kwestii uwodzenia, lecz także w kwestii tej, do której NLP zostało powołane, czyli um, no do samorealizacji, do samodoskonalenia siebie i pomocy innej. Z tymi ludźmi zacząłem spotkać się częściej, zaczęliśmy razem prowadzić sobie różne sesje, różne Hmm, różne spotkania. Mm -hmm. Bardzo mi się to spodobało. Zobaczyłem, jaki to wielki ma wpływ na, na mnie, na moje podejście i zostałem już w tym. do że to jest ta droga, którą, która pozwoli mi na poprawę samego siebie i poprawę tego, co jest dookoła mnie. Czyli zaczęło się w sumie tak dosyć zabawnie, można powiedzieć, przyjemnie. Zaczęło się od od uwodzenia i przypadkowo, bo to też z okoliczności w sumie, mm -hmm. że zaraz po przeczytaniu książki przez ciebie zadzwonię tak... No, no dosłownie tam... 2, minuty minęły, jak zamknąłem książkę. jak Znająmy. można by wypowiedzieć powiedzieć, że nie wiem, jakiś kontakt telepatyczny to świadomość, ale to już będzie mogli być o przypadek. Zupełnie przypadek. Na tak, do tak. Natomiast tak jak mówisz, generalnie, znaczy no, często ludzie być może zaczynają się interesować NLP właśnie z takich pobudek, jak można uwieść drugą osobę, czy jak można mieć na nią wpływ, jak można nią delikatnie manipulować. Natomiast z tego co powiedziałeś, to NLP generalnie służy, jest powołane dla samorozwoju, tak, ewentualnie tak, pomocy... przede, wszystkim, przede wszystkim, do samorozwoju i jako narzędzie do pracy terapeutów. Mhm, z ludźmi, którzy tej pomocy A, tak, potrzebują. Tak, tak. Dobrze, to tak pokrótce, natomiast może przejdźmy do tego, czym jest NLP, to już też powiedzieliśmy, ale może masz coś jeszcze do dodania. Czym jest NLP dokładnie? Generalnie, tak. tak taką generalnie definicję... to jest, jest definicja mm, hmm. NLP, definicja pisma naukowego Science Digest. Jest to, cytuję, wiedza na temat subiektywnego doświadczania, model hmm. skutecznej komunikacji oraz instrument zmiany osobistej. Po naszemu jest to po prostu zbiór technik, Um, które pozwalają zbiór technik komunikacji międzyludzkiej które są nastawione bardziej na tworzenie wzorców postrzegania tworzenie wzorców myślenia u innych ludzi i modyfikowanie go rozumiem, to jest taka czysta definicja, natomiast masz jeszcze coś do dodania tak od siebie, od siebie. E, poza, tym, poza tym co już wcześniej powiedziałeś um, jak hmm, to byś tak się, NLP... w jednym, mm -hmm, w jednym, w jednym zdaniu. zdaniu dokładnie. w jednym zdaniu czym jest NLP dla mnie jest to Um, świetne narzędzie, dzięki któremu um, mogę pomagać samemu sobie, samemu pozwalać um, lepiej poznać samego siebie, pomagać lepiej poznać samego siebie innym ludziom um, i świetnie się przy tym bawić. No rozumiem. To może powiedzmy tak kilka słów na temat um, założycieli, bo skądś musiało w końcu się książka NLP gdzieś tam musiało w którymś momencie powstać. Kto to wymyślił i dlaczego? Czy, to była to jedna, czy była to jedna osoba, czy, czy było to jakieś grono osób, które tam doszło do jakichś wspólnych wniosków i, i zaczęło to stosować w życiu? To było tak, było sobie pięć osób, dwie, podzielonych na dwie grupy. Jedną grupą był lingwista John Grinder oraz student informatyki i psychologii Richard Bandler. To byli dwaj ludzie, którzy zastanawiali się, nad spektakularnymi efektami w pracy innych ludzi. Miltona Ericksona, bardzo znanego, genialnego hipnoterapeuty, mm -hmm. Fritza Persa i Virginia Satir. To była trójka ludzi, którzy odnosili niesamowicie spektakularne efekty w pracy jako terapeuci, fizjoterapeuci, hipnoterapeuci oraz terapią Gestalt a pani Virginia Satir na przykład była bardzo dobrą terapeutką zajmującą się terapią rodzinną. Wszyscy ci ludzie byli bardzo dobrzy w swoim fachu, no i nasza dwójka, John Grinder i Richard Bandler zastanawiali się nad tym, czemu oni są tacy dobrzy, yes. co wpływa na to, że oni są tacy dobrzy. I właśnie na początku, znaczy na początku gdzieś w latach 70. XX wieku, Mm -hmm. nie, nie, nie wiem, nam dokładnej daty, nie znam, um, zaczęli szukać tych zasad, dzięki których tym, które pozwalają tym ludziom tak, tak świetnie pracować. Odnaleźli te zasady. Okazało się, że oprócz tak zwanej magii terapeutycznej, czyli um, tej charyzmy terapeuty, tego, tych zdolności terapeuty um, oni również wykorzystywali, zarówno Erikson, Persle, jak i pani Satir, wykorzystywali e, wszystkie znane mm, formy komunikacji. Czyli swoje, swoje terapie stosowali poprzez każdą płaszczyznę, poprzez mowę, poprzez ruch, poprzez um, mowę ciała. Czyli Dawid, można też, podtrużą, też, tak. No rozumiem. Czyli można to też tak określić mianem takiej holistyki terapeutycznej, tak? Czy, czy, tak, coś w tym czy, stylu. E, bierzesz pod no, uwagę wszelkie, wszelkie, wszelkie rzeczy, wszelkie, wszelkie rzeczy, możliwe, rzeczy, możliwe dostępne formy komunikacji tak, międzyludzkiej. Śroki, które mogą wpływać y -hmm. w terapię danej osoby. Okazało się, później zaraz próbowali swoje wyniki a, sprawdzić, jak to naukowcy. Próbowali oczywiście poddać, zadać kłam samym sobie. Sprawdzili te te metody, do których doszli, te, te swoje teorie i mieli wyniki bardzo zbliżone do wyników e, właśnie naszej trójki, więc e, doszli do wniosku, że to jest to, czego szukali, nazwali to programowaniem neurolingwistycznym i od tamtej pory programowanie neurolingwistyczne rozwija się bardzo prężnie, e, praktycznie w każdym cywilizowanym kraju na, na świecie. Jest ktoś, kto słyszał o NLP i stosuje te, te może teraz zadam kolejne pytanie Dawidowi. Dawid, powie coś na temat tego, dla kogo zostało stworzone NLP, czy jest to technika dla konkretnych osób, czy każdy może z tego korzystać? NLP nie było tworzone dla nikogo konkretnego. NLP było tworzone jako, jako technika pomagająca terapeutom, ale także technika, której nauczyć się może każdy, że tak powiem, szara, każdy człowiek, który tylko ma ochotę się tego nauczyć. A osobiście polecałbym tę technikę każdemu. Każdemu bym polecał przeczytać choćby o NLP, poznać podstawowe techniki wykorzystywane w, w programowaniu neurolingwistycznym ponieważ to ma wpływ na praktycznie każdy aspekt życia i ma wpływ pozytywny. Pozwala nam go lepiej poznać i lepiej się czuć z samym sobą w życiu. Także polecałbym naprawdę każdemu. No rozumiem, czyli to uważasz, że to jest technika dla wszystkich. A powiedz, jak Ty się do tego odnosisz? Słyszałam tutaj takie głosy, wypowiedzi niektórych osób to, że jest to, jest to sposób na manipulację drugim człowiekiem i tak naprawdę to korzystają z tych technik osoby, które mają taką naturalną zdolność i skłonność do manipulacji innymi osobami. Jak Ty uważasz? No na pewno do NLP przyciąga wiele osób właśnie ta otoczka tego, że mogą się nauczyć manipulowania drugim człowiekiem, tak więc to jest jedna z takich najbardziej charakterystycznych cech, które przyciągają ludzi do NLP. No tak jak tutaj już wspomniał Dawid, można powiedzieć, że NLP jest dla każdego, to nie jest wyłącznie dla tych, którzy chcą kimś manipulować, ale również dla ludzi, którzy chcą też, że tak powiem popracować nad swoim wnętrzem, czyli innymi słowy, słowy mówiąc, zmanipulować sobą. Tak więc myślę, że kwestia tego, dla kogo jest NLP, nie jest dyskusyjna, tylko jest dyskusyjna kwestia tego, czy właśnie taka manipulacja innymi jest moralna i czy w ogóle samo NLP w sobie że tak powiem, jest poparty jakimiś naukowymi dowodami, który, którymi mm -hmm. można by to jakoś udowodnić. To są takie moje dwie największe wątpliwości dotyczące NLP. To znaczy wspomniałeś tutaj właśnie, czy można udowodnić to naukowo, jak to działa, tak? Może Dawid, odniesiemy się jakoś do tego, powiedz, czy... czy wiesz dokładnie jakie jest um, sedno um, znaczy w jaki sposób konkretnie działa na, na mózg człowieka, czy tam na jego układ nerwowy, czy na jego umysł, na jakiej zasadzie to nie ma to, nie no? ma to nie, nie, nie, jak, jakiegokolwiek spustoszenia e, w, znaczy z, ale jak to, w działo? Działo? to działa? Chodzi ten sposób, że mamy podświadomość i mamy świadomość. To są dwie różne sfery pracy naszego mózgu mhm. i większość rzeczy działalnych, jeśli chodzi o NLP, to jest po prostu dotarcie do podświadomości człowieka i trochę no tam dobra, Ale przepraszam, że ci przerwa. Jeżeli chodzi o tą podświadomość, to mamy tutaj już różne obszerny prace, jeżeli chodzi o naukowców, którzy tam badali, czy tam psychologów, którzy badali tą świadomość, podświadomość na świadomość ludzką, tak? Czyli są to hmm. kwestie już takie udowodnione naukowo. Chodzi mi o takie tak. osoby tak? tak? mi o takie osoby, które no po prostu nie wierzą na słowo i potrzebują takiego naukowego faktu czy dowodu. Najlepszymi naukowymi faktami na świecie zawsze były dowody. A dowody są bardzo proste, wystarczy. Um, to może powiem przy okazji omawiania technik NLP. Najlepszym tak. dowodem na działanie e, programowania neurolingwistycznego i na jego... Um, pozytywny wpływ na człowieka jest przykład kotwiczenia, mm -hmm. kotwiczenia emocji i jest to dla mnie najlepszy, najlepszy przykład, jeśli chodzi o niedowiarków, bądź ludzi, sceptycznie do tego podchodzących, których zresztą bardzo szanuję, bo Gdyby ludzie nie posadzili serdecznie do nauki, nauka nie posunęła by się tak tak szybko do przodu, Rozumiem, Nie Rozumiem Dawid, czyli tak naprawdę, tak naprawdę pewne kwestie nie są do końca tutaj wyjaśnione, jeżeli chodzi o... o sam ten mechanizm na przykład, czy, czy tam... Chodzi mi o działanie układu nerwowego, reagowanie na no to. Że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z nie w stanie Na tym poziomie nauki czytałam Czy czytałam. jest nauka, bo z tego co mi wiadomo, to środowiska naukowe jednak bardzo sceptycznie podchodzą do NLP i nie uznają Część, z, Tak. Za, za jakąś dziedzinę naukową. E, dziedziną naukową oficjalnie nie jest. Jest to technika stosowana przez wielu terapeutów, psychoterapeutów na całym świecie. E, wielu dyplomowanych lekarzy stosuje te techniki NLP. E, no niestety otoczka NLP, która właśnie, no mówię niestety, bo wielu ludzi właśnie tak kojarzy NLP, nie dziwię im się, sam tak na początku kojarzyłem z tym właśnie szach Rajspen, z e, m, takim e, no udawaniem, taką, nie wiem, z czymś fałszywym. Mi się to kojarzyło z czymś fałszywym, dopóki nie poznałem tego e, i nie zacząłem sam tego stosować, sam to, sam to poznawać. No, znaczy na to patrzyłem. Naukową metodą, naukową techniką NLP nie jest. Jest nauką, jest nauką bycia otwartym na siebie, na, na świat, na otoczenie i um, daje, jest pewnym narzędziem leczenia w sobie pewnych takich psychicznych fobii, manii. Jest bardzo pożytecznym i bardzo wygodnym narzędziem w rękach psychoterapeutów, to na pewno. Niektóre środowiska Nie do... naukowe, przepraszam, niektóre środowiska naukowe zaczynają w mlp się przekonywać coraz bardziej przede wszystkim właśnie psychiatrzy, psychoterapeuci. E, widząc jak wiele dobrego można dzięki tej technice osiągnąć. Niestety to, że nie jest to wciąż naukowa technika, nie można na to zdobyć większych dotacji, na badania tego, więc, więc dalej jest to w takim jakby zaścianku nauki, za ścianku e, psychologii. A może przekonują się za to, że są... Jest... Są... źródło dochodów, które jest, właśnie wykorzystuje ludzką e, taką fascynację łatwymi tymi tych problemów. Znaczy ja wiem, czy to można na tym zrobić większe pieniądze na NLP i raczej no, psychoterapeuta, to... który już prowadzi pewne sesje z pacjentami, raczej nie będzie miał o wiele większych wpływów tylko dlatego, że zacznie wykorzystywać NLP. Znaczy... nikt nie mógł zgłosić Te metody NLP teraz cieszą się naprawdę dużo popularnością, więc nawet dużo większą niż ta klasyczna psychoanaliza, więc... Tak, tutaj... tylko po, powinniśmy pamiętać jeszcze o jednym, że dobry psychoterapeuta nie będzie nigdy, nigdy nie ograniczy się do samego NLP. On będzie z niego korzystał, będzie wykorzystywał potencjał, który daje NLP, ale nigdy nie będzie ograniczał się tylko do oprogramowania. Będzie również psychoterapeutą. Dalej, dalej prowadził swoje analizy, będzie działał według tego, czego nauczył się na studiach, okraszając to NLP, kiedy będzie to potrzebne. Jestem pełen zaufania do ludzi, którzy Eee, zajmują się psychiką innych innych osób, więc e, wierzę w to, że tak będzie, że nikt, nie, no, nikt w mych, w nie nie ograniczyłby się w leczeniu kogoś, kto potrzebuje pomocy psychologa, do leczeniu tylko i wyłącznie za pomocą NLP. To by było dla mnie śmieszne i niepoważne. No ale psychoterapeuci to jedno, ale istnieją też tacy e, tak zwani trenerzy NLP, którzy tylko tą metodę stosują i to też jest e, taka jest dość istotna kwestia, jako iż e, z takim trenerem NLP może zostać praktycznie każdy po ukończeniu kursu, a nie musisz zdać żadnego egzaminu, tylko wystarczy, że zapłaci, pójdzie na kurs i już jest trenerem NLP. A więc to no też jest... Kursy trenerskie nie wiem, bo nie organizuję kursów trenerskich. E, sam jestem trenerem NLP i... E, Praktycznie no, nie rozumiem ludzi, którzy by przyszli do, do człowieka, który jest tylko trenerem NLP i ja Cię wyleczę ze wszystkiego, co, co, co Ci jest nie tak. Um, to nie tak to działa. Ja nigdy nie przyszedł osobiście do takiego człowieka, który jest po prostu trenerem NLP i tak e, e, będzie mi magię jakąś przedstawiał. Nic z tych hmm. rzeczy. E, nie wyobrażam sobie takiego podejścia ludzi. Bo myślę, że jednak ludzie są... Ale jest takie podejście są tam no. Nie dziwię się, że takie podejście jest wśród ludzi, jak u Pana, Panie Filipie, że e, sceptycznie podchodzi się do osób zwanych trenerami NLP, którzy chcą leczyć. E, ja osobiście, będąc trenerem NLP, e, nie nazywam siebie terapeutą NLP. E, ja potrafię za pomocą paru właśnie technik, które chciałbym później przytoczyć, przy następnym wejściu na antenę, chciałbym przytoczyć parę techniczną, dzięki którym można takie delikatne sprawy, jak przykład mojej koleżanki, która miała wypadek samochodowy siedząc z tyłu po prawej stronie i od tamtych bory bała się jeździć z tej strony samochodu, zawsze musiała się z tyłu zakierować. Taką miała małą manię i to można z tego, z czegoś takiego bardzo łatwo, bardzo szybko można osobę wyleczyć. Ale czy jest to terapia, czy jest to leczenie, no ja bym tego nie nazwał, ja bym to nazwał po prostu pomocą. E, takim Może tylko tak motywowaniem z motywowaniem siebie pod wpływem autorytetu trenera. To na czym innym polega. Są techniki, które polegają właśnie na, przede wszystkim bazują na, na e, autorytecie, na charyzmie trenera, akurat nie ta technika. Tutaj zadam Ci kolejne pytanie e, Dawid. Może coś na temat technik, e, które wykorzystujecie e, w NLP? Zacznijmy od kotwiczenia, a później przejdziesz z tego, co mi wiadomo, do podwójnej dysocjacji, tak? Tak, to są moje dwie... Znaczy kotwiczenie jest najlepszą, moją najlepszą ulubioną metodą do... A to co właściwie znaczy? ...marszenia ludziom, na czym działa, jak działa NLP. Kotwiczenie to jest... Hmm... Pozwala nam wytworzyć pewną więź między bodźcem zewnętrznym a wewnętrznym stanem organizmu, wewnętrznym stanem emocjonalnym osoby. Najczęściej robię to tak, że kładę, każdy ludziom wyobrazić sobie jakąś, zamknąć oczy, uspokoić się, wyludować mhm. i wyobrazić sobie jakąś sytuację. Każdy z nas może to zrobić teraz. Zamknąć oczy, wysiąść się wygodnie i wyobrazić sobie jakąś. Moja bardzo przyjemną sytuację, że no, gdzie jesteśmy totalnie wyluzowani, gdzie jesteśmy totalnie spokojni, e, nic nas nie obchodzi, nie mamy żadnych problemów, żadnych trosk. Dla jednego może to być leżenie na plaży. Nie wiem, na Hawajach z drinkiem, palenką w ręku, dla innego będzie to jazda super eleganckim samochodem. Ważne, żeby to była bardzo przyjemna sytuacja i wczuć się w tę sytuację. No rozumiem, tutaj... emocje, które są, emocje, które są, podczas tej sytuacji i je uwydatnić, skupić się na nich najmocniej i w tym momencie zazwyczaj, e, daje jakiś bodziec zewnętrzny. Jest to może, gdzie ręka położona na ramieniu, może to dotknięcie ucha cokolwiek, jakiś bodzik zewnętrzny. No i później jest fajnie, miło przyjemnie, człowiek ten już się otwiera oczy, już, już zapominamy o tej sytuacji fajnej, sympatycznej. Um, no i tak po jakichś 10-15 minutach. Kładę, odpalam kotwicę, czyli robię dokładnie ten gest, który, ten bodziec wewnętrzny, który podałem, kiedy ten, ta osoba myślała o czymś przyjemnym. Na przykład kładę mm -hmm. rękę na ramieniu, ta osoba automatycznie się uśmiecha. Poczekaj chwilę. Lepsze, lepsze, y lepsze poczucie, humoru, ma lepsze y poczucie humoru. Y Mogę strącić jedno słówko? Y czy to nie jest trochę na zasadzie właśnie takiej hipnozy, czy tam podawania pewnych sugestii tej osobie, to jest A. sugestia, sugestia to jest pod, pod, tak. jasne. Jest to, jest no to sugestia. Właśnie. Jest to połączenie, podświadome połączenie tego, co się dzieje w naszym umyśle, naszego stanu emocjonalnego z czymś to... zewnętrznym. Tak. Sama kotwica, to... samo kotwiczenie jest bardzo przydatne do właśnie leczenia, jak mówiliśmy poprzednio, do leczenia um, fobii, um, różnych różnych um, jakichś lęków, stratów. tak dalej. Mhm. Bardzo przydatnym do tego narzędziem jest właśnie podwójna dysocjacja, która jest połączona bardzo z kotwiczeniem, ponieważ najpierw te kotwicę musimy założyć, pozytywną, przyjemną kotwicę. Mhm. Zakładamy tej osobie jest fajnie, ta osoba czuje się dobrze później, ważne, jest, żeby był spokój dookoła. Bierzemy taką osobę i każemy sobie wyobrazić tej osobie jakąś jaką właśnie rzecz, która ją blokuje, jakąś traumę, jakąś Um, jakąś nieprzyjemną sytuację, o której chciałaby nie myśleć um, tak negatywnie. No jest wiele, wiele takich sytuacji mamy. Um, polega na tym, że kiedy sobie o czymś przypomnimy, możemy mieć świetny humor, ale przypomnimy sobie nagle przez przypadek o tej sytuacji, coś nam się z tą sytuacją skojarzy i już nagle mamy dzień do bani, bo już nam się przypomniało coś, bo już nam humor osiada, samopoczucie osiada, emocje, cała energia, wąt z organizmu, prawda? No i w tej sytuacji bierzemy taką osobę, żeby sobie to wyobraziła i kiedy sobie to wyobrazi doskonale dokładnie z dźwiękiem, z wizją ze wszystkim, każe mi zrobić krok do tyłu. I w tym momencie ta osoba nie patrzy już na tę sytuację, tylko patrzy na siebie, patrzącą na tę sytuację. Czyli to jest Wtedy, sam, by, tak, to nie z siebie, i patrzy tak? na to obok. Tak, później jeszcze kolejny proces, jeszcze kolejna osoba. Patrzy na, i w tym momencie ta osoba patrzy na osobę, patrzącą na osobę, która bierze udział w tej sytuacji. Czyli, Czyli robimy, tak dystansujemy um, się całkowicie tak, z cofamy się tak. od tego problemu. Cofamy się od tego, um, tych negatywnych emocji. I w tym momencie. Zrobimy tak, okay, tak do pięciu, sześciu, sześciu kroków w tył. Mhm. I w tym momencie mhm. odpalamy pozytywną kotwicę. Cały czas kładąc nacisk, za każdym krokiem oczywiście, kładąc nacisk na to, jak się ta osoba teraz czuje? Czy jest trochę bardziej zdystansowana do tego problemu? Czy może tak samo? Wtedy wcześniej trzeba odpalić kotlikę, trzeba bardziej uspokoić tę osobę. To już jest w kwestii trenera i to trener będzie się zajmował tego, co są szkolenia trenerskie, żeby ta osoba wiedziała, kiedy, co zrobić. A z jego ogólną charakterystykę tego ćwiczenia mogę, ćwiczenia tego, tej jakby, e, zabawy mogę, mogę, teraz przedstawić, że właśnie kiedy już jesteśmy na końcu, e, tego całego, tych, tych wszystkich schodków, kiedy ta osoba już zostaje odpalona, ta, ta kotwica, osoba zaczyna czuć się świetnie, wchodzimy po kolei z powrotem, wchodzimy w tę osobę, która patrzy na osobę, patrzącą na osobę i tak dalej, i tak dalej, biorącą udział w sytuacji, cały czas przy każdym, za każdym razem odpalając znowu kotwicę. I kiedy już jesteśmy z powrotem przy tej jednej osobie, już jesteśmy o krok od tego od tej sytuacji, czyli patrzymy na osobę biorącą udział w tej sytuacji, mhm. a odpalamy na końcu jeszcze raz kotwicę, wchodzimy do tej sytuacji i pytamy o jak się czuję. Z doświadczenia własnego wiem, że 95% odpowiedzi jest chill-out. się z tą całą sytuacją, tak. najpierw występując się do niej, a później tak. poprzez właśnie tą pozytywną kosmicę wracając z takiej bezpiecznej odległości. i, i Mamy, bezpie... Tak, wracamy z bezpiecznej odległości, z pozytywnym ładunkiem emocjonalnym. No i temu to, to takie zdystansowanie się do do tego problemu, no, będzie dalej aktywne po dłuższym czasie. Dalej będziemy mieć na to, że tak powiem, większą swobodę w tym temacie, ponieważ, mm -hmm. no, będziemy to mieli skojarzone z, pozytywną, z pozytywnymi emocjami. Dzięki, dzięki, właśnie tej technice, udało mi się zapobiec właśnie fobii, zaprzestać fobii koleżanki, która miała wypadek siedząc z tyłu po prawej stronie w samochodzie, która od tamtej pory panicznie bała się podróżować w tamtym właśnie miejscu. Musiała siedzieć albo z przodu, albo z tyłu za kierowcą. Panicznie bała się tamtego miejsca. Wykonaliśmy to, to to proste ćwiczenie, to prostą zabawę, bo no to naprawdę nie jest nic skomplikowanego, jeśli wie się, jak to przeprowadzać w i jakim, w jakim momencie, co zrobić w zależności od zachowań osoby. Przeprowadziliśmy to, zajęło nam to 20 minut, było to robione dokładnie, pieczołowicie, bo nawet można w ćwiczeniu zrobić 5 minut, ale to bardziej po i to nie ma większego sensu. Ale udało nam się to od tamtej kolory, nie ma żadnego problemu z jeżdżeniem po prawej stronie, z tyłu, samochodu. Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło technik, tutaj właśnie dalsza część. W takim razie może Dawid powie kilka słów na temat takiej techniki jak przeramowanie. Czym ona w ogóle jest, skąd się wzięła ta nazwa i czy odnosi się w jakiś sposób do <grym> jak, działań? Przeramowanie jest bardzo ciekawą techniką, naprawdę no kontrowersyjną w racji swojego stopnia manipulacji, że coś tak wyrażę. Przeramowanie polega na tym, że się skończywia nazwa od ramy. Rama to ogólny, ogólna, ogólny zarys osoby, jako zarys taki emocjonalno no można tak to określić, nie wiem jak to jak to powiedzieć, um, chodzi o ogólną osobę um, człowieka, prawda, o ogólną jego osobowość. Dana, dana osoba będzie na przykład bardziej podatna na, um, na miłe słowa, inna bardziej na jakieś możliwe zagrywki, woli pograć, jest z nami. no to prawda ta osoba inaczej um, ma inny właśnie taki... taki to znaczy, że osobowość, tak? Inaczej, lepiej, inaczej się dogadujemy po prostu. Inna osoba, inaczej się dogaduje z inną osobą, inaczej rozmawiamy, różne z tym, z tym, stosujemy typy rozmów. E, Rama to właśnie odczytanie tego, kim jest dana osoba, jak z nią rozmawiać, jak z nią się komunikować, jakich zwrotów używać, żeby danej osobie się wygodniej z nami rozmawiało, e, czyli wejść w ramę tej drugiej osoby wejść w tę ramę, a później zmienić te ramę, przeramować ją pod nas. Tę osobę, zmienić jej podejście na nasze. Zmienić jej zdanie na jakiś temat, zmienić komuś podejście do tego, poprosić go o coś, o co wtedy od razu szybciej dla nas wykona. To jest lekka manipulacja człowieka. No tak dobrze, ale... Z powiedz... na... mm -hmm. tego powiedz powodu, mi... że nie da się niczego złego, do niczego złego namówić osobę podczas przeramowywania. Mm -hmm. A powiedz mi, Dawid, w jaki sposób ta, ta osoba, która jest świadoma tego yy, właśnie, że tam mamy ramy różne i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba, która wykorzystuje te techniki, w jaki sposób wchodzi w tą przyjąć ramę e, i, i w jaki sposób przestawia tą drugą osobę tak, że ta, że ta druga osoba nawet tego nie zauważa? Naj, ja naj, naj, najważniejszą składową tej całej operacji jest zdobycie zaufania. zdobycie zaufania i zdobycie um, takiego poczucia, um, to jest swój chłop to jest bratnia to dusza, prawda? jesteśmy jakimś takim, co bratnia dusza, to mm -hmm. trochę przesadziłem. Ale takie, a no, to jest gościu, z którym mamy wspólne tematy, z którym świetnie się bawimy, tak? podobnie Swój chłop. No, tak potocznie nazywają swój chłop. Kiedy takim swoim chłopem się stajemy, możemy też swoje zdanie jakby narzucić drugiej osobie w formie proponowania jej tej... tej, tej no nie, dobrze, tak. to może działa troszkę na zasadzie rezonansu. Ty jakby dostosowujesz się do tej drugiej osoby, Dajesz dokładnie tak. I dajesz jej... dajesz tak osoba odczuć, chce się dostosować do mnie. Dajesz jej odczuć to, że jesteś podobny do niej, ona to widzi, zauważa i w ty, w ty w tym momencie wprowadzasz y, y, y, jakiś swój element dodatkowy. Dokładnie tak. tak, I dokładnie tak. Ona, ona, ona odbiera was na, już na zasadzie rezonansu, że wy jesteście do siebie podobni i ona to jest podczas... bardzo szybkie próbuje... tak. Tak? Mhm, no. techniki, z kim się zadajesz, takim kim się zajesz. No, w wersji bardzo skróconej w czasie i takiej skoncentrowanej, skondensowanej bo to zajmuje nam dokładnie, on, około pół godziny już można, można przeramować daną osobę. Niektóre osoby dają się przeramować szybciej, w ciągu dziesięciu, piętnastu minut. Eee, no, a tam to powiedzenie ludowe, to z kim się wydaje, z takim się staje, że jednak odnosi się do pewnej dłuższej jednostki czasu. No, ale to polega mniej więcej na tym samym. To jest właśnie ten rezonans, o którym mówisz. Eee, Filipie, czy Ty możesz coś powiedzieć na temat właśnie... Od, odnieść się w jakiś sposób do tej techniki przeramowania? Czy, nie wiem, widzisz jakieś zagrożenia ze strony osób, które używają tej techniki, czy uważasz, że że osoby, które są nieświadome, nie powinno się ich poddawać takiemu przeramowaniu czy, czy nie wiem, powiedz w ogóle co na ten temat myślisz. Mhm. No, wątpliwości dotyczące tej techniki y, są podobne jak wątpliwości dotyczące techniki modelowania, czyli y, czy to wszystko nie doprowadzi do zatracenia siebie, do udawania, że jest się kimś innym niż się jest w rzeczywistości. Tak, ale ty to robisz w konkretnym celu, tak? Ty to robisz w tym momencie w konkretnym celu po to, żeby jakoś wpłynąć na tą drugą osobę, ale jednocześnie musisz mieć pełną świadomość siebie i swojej osobowości, żeby nie zatracić się w tym, co robisz. Tak jakby tego nie można się bez pełnej no um, tak powiem, twardej świadomości samego siebie. No, Dawid, może coś Nie powiedzieć. jestem, do czego zmierzam, a po co robię to, co robię w danym momencie. To są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby mógł dalej bawić się w lampii, bo bez tego, tak jak... To, um, to wszystkie na początku, no. tak? Tak, tak, tak jak e, mówi tutaj pan Filip, e, zatracimy siebie. Zatracimy siebie, będzie to gra e, aktorska m, przed życiem, przed samym sobą i w pewnym momencie przestaniemy m, orientować się, którą maskę składamy i która maska jest maską, a która maska jest prawdziwym ja. I wtedy będą kłopoty. Znaczy kłopoty, no wtedy będzie to niezbyt, niezbyt się na... Sprawa tak. dla, samy, dla osoby, to która chce się tu bawić. Też, Trzeba być świadomy. Własności charakteru i osobowości. To też takie zagrożenie jest. Oczywiście, Oczywiście, że tak. Aczkolwiek sama zabawa w MLP um, potrafi wyrobić mocny charakter i... Um, Poznać własną osobowość. To jest właśnie o tyle dobre, że to nie jest narzędzie, które to jak zapałki, które damy dziecku i podpali nam dom. I spali samo siebie. E, nie, to jest narzędzie, które samo w sobie pozwala poznać siebie. Poznać jak używać tego narzędzia. Na samym początku, e, od właśnie za, przy zajmowaniu się NLP, e, no dzięki temu, właśnie dzięki tym technikom poznałem, kim jestem ja, kim dokąd zmierzam, po co tu jestem, po co robię to, co robię. Poznałem swoją osobowość bardziej niż nigdy się tym nie bawić, nigdy miał się tym nie zajmować. Dobrze, mm -hmm. jest... mm -hmm. na to może powiedzmy teraz o kolejnej technice, która bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym powiedziałeś. Jednakże tutaj używane są już takie głębsze narzędzia manipulacji, że tak powiem, to jest tra. Które tak, z jest, jest hipnozą, tak? No, słuch ciebie. Mhm. Tak. No, to chyba każdy chociaż raz, um, widział, czy to na filmie, czy w programie, czy może nawet na żywo, um, jak osoba jest wprowadzana w Um, od razu um, pierwsze co mi się narzuca na myśl, kiedy myślę o kiedy słyszę o transie hipnotycznym, to widzę rzesze ludzi, którzy mm. mówią, że to jest złe, bo znam, słyszałem historię o kimś, kto został zahipnotyzowany i ktoś tam ukradł kogoś, zabił, coś tam zrobił. To są brednie, banialuki, wizury mizury z palca, ponieważ psychika ludzka działa w ten sposób, jeśli ktoś jest zdrowy psychicznie, ja um, to jest nie to jest, jest z osobami psychicznie, ale na pewno jeśli ktoś jest zdrowy psychicznie, ma naturalną blokadę e, podświadomości nie jesteśmy wtedy w stanie wprowadzić, Tej za nią rozmawialiśmy chyba na ten temat, no nie jesteśmy mówię, w stanie wprowadzić osoby, osoby zahipnotyzować, um, aby zrobiła coś, wykonała pewną czynność, która nie leży, leży poza jej um, systemem wartości, systemem moralnym. Coś, co dana osoba wierzy, że jest złe, wie o tym, że jest złe, że jest szkodliwe dla społeczeństwa, dla niej samej, ta osoba tego nie zrobi, ma blokadę, wtedy wybudzi się z transu bądź będzie się wjeżdżać w tym transie. Nie jesteśmy w stanie e, zrobić krzywdy takiej osobie. Owszem Czyli... możemy tak mm -hmm. zdecydować iść do przodu, bo ta osoba nie wie, że tam dalej jest przepaść, nie? Mm -hmm. No i to jesteśmy w stanie zrobić, no ale to kto powiedziałby kto, się czegoś takiego? Hipnoza, tak samo jak MLP, jest y, narzędziem do pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Jest narzędziem, które powinno być wykorzystywane przez psychoterapeutów i ludzi przeszkolonych do wykorzystywania tego. Byle laik, który przeczytał o hipnozie z internetu, y, gdzieś na stronie hipnoza.pl czy na innych y, Google'a sobie wpisał hipnoza, techniki i poczytał mądrego e-booka na ten temat. Nie będzie w stanie dobrze zahiptywować osoby. Nie będzie w stanie... Do... Sobie Tam nie ma nic że osoba powinna ufać terapeucie. Tam są już wszystkie osoby na technikach. Dobrze, w takim razie pomyślmy sobie, jak głęboko muszą być zabezpieczone pewne wzorce, o których Ty mówisz, system wartości pewnych osób, jak, w jaki sposób on musiał być zakotwiczony, że nawet hipnoterapeuta z wszystkimi tymi swoimi technikami nie jest w stanie na, ruszyć na jakimś tam poziomie, a jednocześnie mówisz o tym, że to narzędzie powinno być wykorzystywane w sposób pozytywny po to, żeby pomóc ludziom. A nie zawsze tak może być, no ale to też już jest kwestia dyskusyjna, tak jak na przykład nóż możemy wykorzystać do krojenia chleba lub bądź do, o, lub też do tego, żeby kogoś zabić, prawda? O, to jest tylko narzędzie. Natomiast może ja jeszcze się odniosę, właśnie tak jak już wspomniałam, do tego, jak głęboko są zakotwiczone w nas pewne sprawy i nawiążę też do tak zwanej zbiorowej świadomości gdzie całe społeczeństwa, czy też załóżmy narody, kultury, cywilizacje są w jakiś sposób nastawione w jednym przekonanym, bądź też w jednym wzorcu, którego też nie jesteśmy w stanie ruszyć, dopiero wchodząc tam na jakieś głębsze poziomy. I czy i istnieje taka możliwość w NLP? Czy NLP zajmuje się też takimi szerszymi sprawami, takiego jest bardzo głębokiego, no nie wiem takiej bardzo głębokiej pracy z świadomością, o co Cię jeszcze w sumie nie pytałam. Głębszego nawet niż na poziomie transu, gdzie są pewne blokady ze strony osoby oddawanej tym technikom. Słyszałeś? MLP, nie, nie jest w stanie złamać tych blokad naturalnych, blokad umysłu które są w nas, których no, druga osoba nie jest w stanie złamać. To jest nasz system wartości. To my sami o nim decydujemy, a i my sami a, nim rozporządzamy. Mm -hmm. Ale a, czym właści to czy to właściwie są te blokady? Czy, czy coś z NLP na ten temat, w, jak, w jakiś sposób tam było coś jakiejś definicji, było to jakoś zdefiniowane? Czym czy są, są takie blokady? Czy to na poziomie fizycznym bardziej, czy to już wiąże się z takim może obszarem nienaukowym? Tak pytam z ciekawości, bo zawsze mnie to zastanawiało. Jeśli chodzi o pojęcie blokad wykorzystywane w NLP, to są to blokady psychiczne w drugą stronę wychodzące, od osoby do, do świata. Mhm. Na przykład blokada przed podejściem do atrakcyjnej kobiety, zagadaniu, zagadaniu do niej, na, na poczęciu jakiejś konwersacji, jakiejś rozmowy. No bo ludzie się wstydzą, boją, nie, sami nie wiedzą czego. Że ta mhm. osoba ich nie ubiedzie, nie pobije, boją się wstydu, boją się tego podejścia, a co jak się nie uda. I dzięki NLP jesteśmy w stanie te blokady pokonać, te blokady złamać, te blokady właśnie przed podejściem do drugiej osoby, przed nawiązaniem kontaktu i bardzo często to robimy właśnie za pomocą NLP oraz innych naprawdę prostych ćwiczeń, najprostszym ćwiczeniem, które trochę zakrawało o NLP, mhm. ale bardzo delikatnie, jest przykład jednego z naszych sprzętów, kiedy organizowaliśmy jazd właśnie pod standardem uwodzenia w Krakowie, bodajże to było w Krakowie. Mieliśmy jednego takiego właśnie e, ucznia, praktykanta, nie wiem jak to określić, e, uczestnika tego zlotu, który e, miał właśnie wielką blokadę przed podejściem do kobiet, przed e, otworzeniem, że tak powiem, kobiety, przed podejściem zagadaniem, tak, przed rozpoczęciem e, rozmowy, jakkolwiek. Bardzo się, bardzo się bał, a było dziwne, bo był bardzo przystojnym człowiekiem, bardzo wygadanym, inteligentnym, ale bał się kobiet. No i najprostym czwceniem, jakie nam wtedy do głowy nam trenerom było to, aby chodził po całym rynku, musiał chodzić w prawym półbucie, w, lewym, w lewej tenisówce, w dwóch różnych dziwnych, śmiesznych butach. Um, no oczywiście nie mył się cały dzień, miał śmierdzić, dziwnie wyglądać, chodzić w górę, <śmiech> i zaczepiać każdą napotkaną osobę o godzinę, jak dojść na dworze, gdzie tu można wyjść, o cokolwiek, gdzie pani kupiła tę torebkę, cokolwiek. Do każdej napotkany jest, miał coś powiedzieć. Pod koniec, uh, pod koniec tego ćwiczenia, to trwało około godziny, pod koniec tego jego spaceru po rynku, był tak mega otwartą osobą, szczerą. Ja podejść bo... do kobiety w tym momencie. Do kogo podchodził, do kobiet, do mężczyzn? Do ale na, koń, na końcu, na końcu to... Na końcu, po, jest... na końcu poszedł się umyć, uweł i poszliśmy do klubu. Świetnie się wszyscy bawiliśmy. Poznał wiele wspaniałych kobiet, wiele wspaniałych, wielu wspaniałych ludzi. My poznaliśmy też wielu wspaniałych ludzi, więc bardzo dobrze wspominam pan ten wieczór. No, ale to było proste ćwiczenie, proste ćwiczenie, Chodźmy. zakrywające w HNLP, które tak wspaniale podziałało. Do takich, no, właśnie, do takich rzeczy wykorzystujemy NLP przede wszystkim. Znaczy, wy jako trenerzy, prawda? mówią o tak, tych tak, tak, które tak, mają tak. na celu dobro właśnie e, osób, e, które potrzebują pomocy. Pomóc ludziom, się, pomóc ludziom się otworzyć, pomóc ludziom nabrać tak. pewności siebie, uwierzenia tak. w samej siebie, że ja też przecież jestem wartościową osobą, wartościowym człowiekiem. Czemu miałbym być gorszy od tych, których się boję? Czemu no oni, dobrze. Czemu się mam ich bać, skoro to już jestem w pełnowartościowym powieście, no, Rozumiem, ale to Powinien, może teraz jeszcze Filip powie tutaj kilka słów y, na temat tego, jakie ma wątpliwości właśnie. Chodzi mi o tą technikę, tą ostatnią technikę transu, y, czyli związaną bezpośrednio z hipnozą. Y, jak myślisz Filipie, czy można jednak zakodować wbrew naszej woli pewne komunikaty, gdzieś tam w naszym zaszczepić? I my nieświadomi będziemy się kierować później w naszym życiu codziennym takimi wskazówkami. Jak uważasz? Trans i hipnoza nie są domeną wyłącznie NLP. Są techniki rozwijane już od dłuższego czasu, niezależnie od NLP, Tak więc to jest zupełnie inna kwestia. Mhm. I z hipnozą to jest także, z tego co wiadomo, Osoba, żeby poddać się hipnozie, po prostu musi uwierzyć w umiejętności hipnotyzera, bo inaczej to nie da rady, aby zahipnotyzować ją. To znaczy musi mu się poddać, tak? W jaki sposób zaufać i poddać się jego działaniu i uwierzyć w to, że faktycznie ta, ta, ta, to może mieć miejsce. No, ale nieświadomie wystarczy, że podświadomie uwierzy w autorytet jego umiejętności i wtedy on już może ją hipnotyzować, czy tam w jakiś inny sposób wywierać na nią wpływ. Czyli tu już zahaczamy o autorytet. Dobrze Filipie, a powiedz mi jeszcze właśnie odnośnie tego, co pytałam wcześniej, czy jest, jak uważasz to? Żeby, czy może słyszałeś, gdzieś przeczytałeś czy może jakieś doświadczenia. Czy jest możliwe jednak zaszczepienie coś wbrew, wbrew Twojej woli, wbrew woli osoby, która się poddaje temu autorytetowi? umyśla, tak, że później odświadomie będziemy się kierować pewnymi tymi rzeczami, które zostały nam zaszczepione. To znaczy czytałem o hipnotyzerach, którzy podobno bez żadnych przeszkód mogli przejąć kontrolę nad drugim człowiekiem, to znaczy wyrzeć na niego wpływ tak, aby zrobił pod wpływem hipnozy. Co no ale takie przypadki w większości nie są udowodnione i naprawdę ciężko byłoby tutaj mhm. coś y, jakoś naukowo udowodnić. Tak więc... To znaczy tak naprawdę nie wiemy czy to, co te osoby robiły w Kasie, nie było zgodne z ich systemem wartości, tak? Tego do końca nie wiemy. To Gdy znaczy, jej... jeżeli hipnotyzer każe komuś zrobić coś według jego takiego podświadomemu systemowi wartości, to wtedy ta osoba nie wykona polecenia. Na przykład podczas takiego właśnie seansu, takiego pokazu hipnotyzera pewnego, mhm. hipnotyzer nakazał pewnej kobiecie, aby się rozebrała. I co się wtedy stało? No i wtedy ona nagle wyszła z tego transu i spoliczkowała ale Natomiast podczas innego takiego pokazu, inny hipnotyzer powiedział, zahipnotyzował kobietę, żeby myślała, że jest w łazience i że ten, że zaraz weźmie kąpiel, więc musi się rozebrać i wtedy wykonała właśnie jego polecenie. Więc to jest kwestia tego właśnie systemu wartości, trzeba go to nazwać. Jeżeli zaprogramujemy kogoś, znaczy zahipnotyzujemy kogoś, żeby uwierzył, że na przykład jest w łazience i zaraz musi się rozebrać, bo weźmie kąpiel, no to wtedy on to wykona, ale jeżeli nie zrobimy tego, no to wiadomo, że nikt się nie rozbierze przed publicznością. No rozumiem, czyli chodzi o takie bezpośrednie wydanie polecenia też między innymi, bo m, tak jeszcze nawiążę właśnie do tego, co mówiłeś. W momencie, jeżeli nie bezpośrednio powiemy coś komuś, zasugerujemy pewne zdarzenie czy pewną sytuację, w związku z którą musi wiązać się z jakaś tam czynność, to ta osoba jest bardziej skłonna poddać się tej sugestii, tak? ale to już tak trochę odbiegające od tematu NLP, to tak z ciekawości właśnie tam, czy wiesz coś na ten temat. No dobrze, czy Filip, chcesz jeszcze coś dodać tutaj do swojej wypowiedzi? No to znaczy, to ciężko zdefiniować, które, że tak powiem, techniki są NLP, a które nie należą już do tego zbioru, bo są różne definicje NLP, są różne takie Szkoły, że tak powiem. Tak więc nie tak, nie tak łatwo jest wcale określić, gdzie się kończy NLP, a zaczyna co innego. W każdym razie ty jesteś sceptykiem, tak. Zdroworozsądkowo podchodzisz do tych wszystkich kwestii, tak? No to znaczy, według mnie, no nie do końca moralne jest pozyskiwanie jakichś korzyści materialnych z rozpowszechniania tego typu praktyk jak NLP, jako iż nie ma, że tak powiem, żadnych bardziej przekonujących dowodów, jeżeli ktoś to robi to za darmo, no to czemu nie, jeżeli komuś pomoże, to w porządku, ale jeżeli czerpie z tego jakieś korzyści majątkowe, no to już jest inna kwestia. No co tutaj, co do, tej, do tych dowodów naukowych, czy jakichś konkretnych dowodów, to raczej, tak jak mówił Dawid, chyba opieramy się na skuteczności. Zresztą chyba sama jeden z autorów NLP powiedział, że tak? tego nie da się udowodnić naukowo, bo NLP to nie jest nauka, tylko sztuka. No to też słyszałam coś na ten temat. W każdym razie my tutaj bazujemy głównie na tak zwanych pozytywnych przypadkach, czyli osobach, które same doświadczyły tutaj jakiegoś pozytywnego działania tej techniki i które mogą opowiedzieć, niekoniecznie jeszcze na tym poziomie rozwoju, czy, czy, czy też nauki, czy, czy techniki, chodzi mi tutaj o jakieś tam osiągnięcia człowieka. W XXI wieku jesteśmy w stanie to udowodnić naukowo. Natomiast możemy zaobserwować skuteczność bądź nieskuteczność tych technik i tutaj chyba na tym głównie musimy się opierać. Natomiast czy jest to podstawą do tego, żeby nie, nie czerpać z tego jakichś tam korzyści majątkowych? No to już jest kwestia moralności, tak mi się wydaje. Tak jak w przypadku technik, które zostały udowodnione naukowo. No to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie wiem, czy jeszcze, Dawidzie, masz coś do dodania generalnie, czy może tutaj przystąpimy już do podsumowania? Generalnie? To jedyne co mam generalnie do dodania to to, że każdego chciałbym więcej o tym się dowiedzieć, zapraszam na stronę www.cidiusyourlife.com To jest strona uwodzicieli, aczkolwiek osoba, która ją prowadzi, jest moim serdecznym przyjacielem. Razem z nim prowadzimy również szkolenia czysto z NLP. Nie tyle szkolenia, to również takie, no brakuje braku lepszego słowa muszę nazwać to terapię z różnych, właśnie, blokad, z ściągania blokad, z różnych takich, właśnie, rzeczy, o których opisywałem, to w obiemanie, jak już z tą, właśnie, proszę tym siedzeniem z tyłu. A zapraszamy ludzi serdecznie, miejsce, robimy wszystkie szkolenia we Wrocławiu, a na wyjeździe również. Um, Ostatnich logów w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, um, w wielu różnych miejscach. do wielu różnych miejscach docieramy. każdego zainteresowanego um, tym tematem. Odsyłam na stronę citysoflife.com bądź na maila um, mojego baku@egrimonia.mail.com. Um, uh -huh. Zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo za rozmowę. Z tym uh, no ja również. Ja ja ja również. Ja również... To... Ja, to... to... to... to... to... Dawidzie Filip, czy jeszcze coś też powiedzieć odnośnie tutaj podsumowania tego tematu, o którym rozmawialiśmy? No cóż, chyba na koniec mogę tylko e, zapelować do wszystkich zainteresowanych NLP, aby interesowali się więcej również e, krytycznymi e, opiniami na temat NLP, aby nie przyjmowali wszystkiego, co autorytety w dziedzinie NLP im podają bezkrytycznie. No i to było na tyle. Dziękuję również za rozmowę. No ja Zacz, również Wam serdecznie... W temacie, ...to powinniśmy bezkrytycznie przyjmować informacje od autorytetów. W każdym temacie powinniśmy zawsze... pozwalać dane autorytetów i dzięki temu będziemy mogli rozwijać się dalej. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za udział w audycji Tobie, Dawidzie i Tobie, Filipie. Również dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego, o czym mówiliśmy. I na koniec zapraszam wszystkich na piosenkę. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niedługo.